X-Fi Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Szukając informacji na temat kart dźwiękowych coraz częściej natrafiamy na określenie X-Fi. Co ono oznacza? Łukasz Pilarczyk, Creative. X-Fi to skrót od Extreme Fidelity. Samo określenie Extreme Fidelity to nazwa nowego standardu jakości dźwięku. Tak jak Hi-Fi, tak X-Fi ma być nowym określeniem wyższej jakości dźwięku. Za określeniem Extreme Fidelity stoi oczywiście biurę nowych technologii. Wszystko zaczęło się z nowymi kartami Sound Blaster i nowym procesorem X-Fi, obecnie najmocniejszym procesorem do gróbki dźwięku i jego moc porównywalna jest z Pentium 4 nowy Sound Blaster nie tylko odtwarza dźwięk znakomitej jakości, ale dodaje coś od siebie. Wykorzystuje bardzo zaawansowane algorytmy, które są w stanie poprawić jakość dźwięku, czyli cyfrowo, powiedzmy tak, obrobić ten dźwięk, aby subiektywnie brzmiał lepiej dla naszych uszu. Technologie są przeznaczone głównie do skompresowanych plików, czyli MP3, WMA, streaming, audio z internetu, czyli radia internetowe, telewizja internetowa, ale bardzo dobrze działają również z dźwiękiem wyższej jakości, czyli z płytami CD-Audio. Karta dodatkowo pracuje w trzech trybach, dla graczy, do rozrywki i do tworzenia i edycji muzyki. W każdej z tych trybów procesor jest dostosowywany do odpowiednich zadań, tak aby w pełni wykorzystać jego mocy te trzy tryby od początku upraszczają nam korzystanie i dostęp do odpowiednich funkcji. W trybie dla graczy architektura procesora jest tak zmodyfikowana, aby dać pełną wydajność przy tworzeniu wirtualnego dźwięku, czyli dźwięku przestrzennego, który oczywiście w grze powstaje na żywo, podążając z akcją gry. Inne parametry będą dla nas ważne przy oglądaniu filmów. Tam również można uzyskiwać dźwięk 3D, także z dźwięku stereofonicznego. Przy oglądaniu filmów dużo ważniejsze będzie poprawianie jakości dźwięku. Dla tych, którzy zajmują się tworzeniem, edycją muzyki. Przeznaczony jest tryb Audio Creation. W tym trybie karta jest widziana dla profesjonalnego oprogramowania jako zbiór wejść-wyjść oraz sprzętowych efektów. Panel, który mamy do wykorzystania w tym trybie, wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie. Robi to naprawdę duże wrażenie i w ogóle nie przypomina karty na przykład dla gracza. Szczególną cechą kart dźwiękowych z rodziny Sound Blaster XF jest także to, że między poszczególnymi trybami pracy można przełączać się bez restartu komputera. Był to XFY Audio Blog Creative. Technologie wyprzedzające czas.